Podziemie podcastu, odcinek 14. A, <głos> no, a co? No, a co? Ten podkład, który słyszycie w tle, to jest podkład Reno Project ze strony www.jamendo.com/pl/no, czyli jamendo.com/ i fajne podoba mi się, nie? No, taki fajny dos. Dzisiaj parę newsów. Nie przygotowałem sobie kawału, to będzie za chwilę. Sobie przygotuję i przerywnik muzyczny też sobie przygotuję. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Trzeba. Nie, no dobra, raz, raz was oszczędzę. I, i, i, i, i nie będzie przerywnika. Jak zapewne większość z Was słyszy ozdrowiałem cudownie, ale jeszcze mam trochę katar i tam takie tam. I jakość zwiększyłem, gdyż przez to, że przejściówki nie są robione tak, jak powinny być, to było mnie słychać tylko w lewym głośniku, bo trzeba było wtyczkę dopchać nie do końca przejściówki, a tak trochę tak ją tak tego? Nie? I działa elegancko, elegancko. No, i pierwszego newsa wam podam news o e, tym. o piractwie. E, o piractwie w. piractwo w sieci. No, zróbcie coś z tym, kurwa. No właśnie, co to ma być? Znaczy, nie, piractwo ogólnie, piractwo. No. Nie wiedziałem, że jest taki ten saksofon tutaj, ale fajnie trafiłem. No. Jak podaje techwp.pl, panie i panowie, to nie lada sensacja. Badania przeprowadzone przez Social Science Research Council wykazały, że za wzrost piractwa odpowiedzialne są zbyt wysokie ceny. Gratuluję. Oczywistą oczywistość stwierdzono po długotrwałych i żmudnych badaniach. No, także gratulujemy wam, ludzie z social, social, coś tam, coś tam. Tam cicho. No. Nowojorski Instytut Badań Nauk Społecznych ogłosił wszemi wobec, że za piractwo odpowiedzialne są zbyt wysokie ceny. I zapewne ktoś sobie na tym napisze doktorat za niedługo. Albo coś takiego. Mm. I co? I przejdziemy do drugiego newsa, którym jest yy, zesranie się z końcem świata. Aj, sorry. No, koniec świata się nie uda. Przypuszczamy zbytę całą naszą pieprzoną przeszłość. Nie uda się, ponieważ nie nastąpi on w 2012 roku. To smutne, co nie? Yy, ale to nie majowie się pomylili, lecz naukowcy interpretujący kalendarz. Interpretacje. Ach, wy jesteście jak zdrowie. Jeden kościół zinterpretował Biblię i, i cóż... No, i, i to jest ten jedynie słuszny. Mm, ale nieważne, nie będę się o nim rozgadywał, nie w tym odcinku. Otóż Zagłada będzie miała miejsce ponad 100 lat później. Z taką tezą wystąpili bracia Bochumil i Wladimir Bochm. Obaj profesorowie, pierwszy matematyk, drugi historii, Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Obaj naukowcy związani są z Uniwersytetem w Dreźnie. Ich tezę opublikowało niemieckie czasopismo Astronomische Nachrichten. Nienawidzę niemieckiego. System mierzenia czasu majów był bardzo skomplikowany. Cykl, czyli kalendarz rytualny, obejmował 260 dni, rolniczy 365 dni, natomiast wielki cykl 1872 000 dni. Posługiwanie się tymi kalendarzami było skomplikowane, a jednocześnie w kulturze tej przywiązywano niewyobrażalną dla współczesnego człowieka wagę do cyfr, liczb i dat. No także jeszcze sobie poczekają ci, którzy się tak cieszyli, że y, będzie koniec <śmiech> A, świata. <śmiech> no eee, i co? I Silandii wam powiem, Silandii, ale to po zmianie podkładu. Sealandia, e, cóż to jest? Według Wikipedii Sealandia e, jest to tak zwany Micronation. Znajduje się na dawnej platformie przeciwlotniczej Fort Rocks o wymiarach 40 na 14 metrów z czasów II wojny światowej, która położona jest na Morzu Północnym około 11 km od wybrzeża Harwich we wschodniej Anglii. Gospodarka. Początkowo platforma wykorzystywana była jako siedziba pirackiego radia Essex. Z czasem Roy Bates zaczął emitować znaczki pocztowe Sealandu i monety, co przynosiło pewne dochody. Duże pieniądze pojawiły się w 2000 wraz z firmą internetową Heaven CEO Ltd. Zarejestrowano na Karaibskiej Wyspie Anguilla, Heaven CEO ulokował na platformie swoje serwery. Połączenie odbywa się drogą satelitarną. Znajdując to miejsce, w którym zawartość udostępnianych treści internetowych jest poza jakąkolwiek państwową kontrolą. I chyba też się tam przeniosę z serwerami. Ciekawe ile kazy chcą swoją drogą. Duży zysk przyniosła też sprzedaż paszportów. W ciągu pierwszych dwóch lat ich wydania sprzedano 160 tysięcy... 000... Sztuk po 5700 dolarów. O kurde. No nic, <śmiech> sorry. Um, ale o co mi chodzi? Otóż na stronie sealandgov.org um, slash shop.html jest tłumaczony goglami, także dziennik sklep Sealand w oryginale The Official Sealand Shop. Kurde, official można przetłumaczyć na dziennik. Gogle. <śmiech> no. Ym. Dostawa dostępna na świecie. I teraz tak. Co oni sprzedają w ogóle? Jest tak zwany tytuł Packard Standard. Ym. I to jest tak. Po potwierdzenie w, w, wpłaty od Google Checkout będziemy przypisać unikalny referencyjny kod do Ciebie. Twój tytuł SPEC zostanie wysłany wraz ze wstępnie zarejestrowanych tytułów własności. A tłumacząc z Google na polski... <coughs> sorry. Chodzi o to, że jak dostaną kasę od Google, Waszą, to otrzymacie taki, ja wiem, można to nazwać dyplom, i możecie sobie wybrać tytuł Lord y, lub Baron, a dla pani Lady lub Baroness. I teraz tak, tutaj jest normalnie chwała gogli, ponieważ y, prawdziwa cena tego dokumentu to 30 funtów plus 5 funtów za przesyłkę, co gogle przetłumaczyło jako 30 zł plus 5 zł za przesyłkę. Losowy jingle dla gogli, numer 5. Normalnie, bo to zła kobieta była. Dokładnie, zła kobieta to tłumaczyła. Ale jest też... <coughs> sorry. Jest też tytuł Premium Pack. Czyli tytuł... Twój tytuł własności przyjedzie wrobił indywidualnie podpisane przez księcia Michała Sealand. Uh, in English, your title deed will arrive framed and individually signed by Prince Michael of Sealant. No, trochę bardziej po polsku niż Google. I teraz tak. 5 dych. Znaczy 50 funtów plus dycha za przesyłkę 60 funtów. Aaa. Oj. Cholera! What the. What the hell? What the hell is going on with my.. with my throat. Ah. Eee. <sing> Jest coś takiego jak legitymacja Sealandii. E, czyli carry Sealand tożsamości, aby pokazać swoje poparcie dla Siland lub aby pokazać swój nobel tytuł. E, I to jest 25 funtów plus 4 za przesyłkę. I tam się znajduje zdjęcie, kod kreskowy, data wydania, e, płeć, data i miejsce urodzenia... Eee, narodowość, imię, nazwisko i tytuł, a i tytuł. Poza tym są właśnie wyżej wspomniane znaczki, dwie, trzy kolekcje, monety, kubki, długopisy, takie te gumowe takie te opaski, koszulki, I Love Sealand, koszulki, Emery Libertas i długopisy. W ogóle długopisy to chyba wszędzie się robi. A nie ma długopisa pod ziemią. Nie no, dobra, mam nie, nie mam. Piórem piszę. No. Ale, ale, ale. E, mam dla was jeszcze newsa takiego, ha, takiego tajnego. Cicho. Eee... <śm> e, o... Jezu, wysłyszycie, co się dzieje z moim głosem? To był zły pomysł, żeby nagrywać. No nic, no nic, no nic. W każdym bądź razie jest taka strona jak katalog i napisałem do nich. Było tam trochę problemów, ale ludzie, ludzie, coś się nie dzieje. Po lewej stronie macie spis podcastów polskich i powiem Wam tak. Kiedy ja zaczynałem swoje przygody z podcastingiem podcastów, było 7. <głosy> no, coś, coś koło tego. Może nawet nie tyle. No, nie wiem. W każdym razie coś, coś w tych okolicach. Nawet Martin od skrótu RSS stworzył Radę Siedmiu Sędziwych, gdzie się dogadał z tymi sześcioma osobami. On był siódmy i sobie stworzyli taki ten... A teraz podcastów jest, no, z, z, z, u, u, u, u, dużo, nie wiem, ile, nie chcę mi się liczyć. W każdym bądź razie, ten, czekajcie, bo czy mnie dodali, o jest, dodali mnie, dobra. W każdym bądź razie jest taki fajny motyw, że dodano mnie do katalogu polskich podcastów i teraz zobaczymy, czy wzrośnie słuchalność, czy, czy nie. Zobaczymy, aczkolwiek będzie miło, bo... No bo czemu macie nie słuchać, nie? Ale w ogóle trochę, nie wiem, nie słuchałem teraz obecnych podcastów, wysłuchałem kilku i, I tak jestem trochę rozczarowany, cholerę, bardzo... Czym jestem rozczarowany? Tym jestem rozczarowany, że kiedyś były podcasty takie, wiecie, na luzie, nieprofesjonalne, takie fajne, takie no ludzkie, nie? Było widać, że siada gość, bierze mikrofon i sobie nagrywa. A teraz to... Teraz to każdy, kurde, jakieś mikserie, mikrofony za niewyobrażalne, astronomiczne pieniądze... Kurde, każdy to montuje Jezu Ludzie, opamiętajcie, no się. Nie o to w podcastingu chodzi Jak wy chcecie, kurde Przekonywać nowych ludzi Do nagrywania Jak, no nie Chce im się przecież tego montować I z tym pieprzyć Ja pierdzielę, jak to Wszystko, jakie to jest polskie, nie? Kurde Ale katalog Dobra sprawa no tak czy inaczej, yy... cholera podcasting się kończy. W porównaniu do tego, co było dwa lata temu, jak były takie fajne, wiecie, takie, no takie, że się chciało słuchać. Bo goście nagrywali na luzie, nie przejmowali się jakoś, a teraz w ogóle nawet nie nagrywali jakichś tematycznych. Może z wyjątkiem, nie wiem, był... Podcast z Irlandii, który jest chyba dalej. I podcast filmowy... Cholera, nigdy nie wiem jak się nazywał. Osobliwa wie, ale nie pamiętam. Podcast filmowy... Nie wiem, mniejsza. Może jak sobie przypomnę, to wam napiszę w komentarzu. No w każdym razie... Cholera. Weźcie się, się opamiętajcie. I wróćcie do korzeni. Albowiem piękne one są. Cholera. Cholera. Nie wiem, chyba będę za głośno za, za, za trochę w porównaniu do podkładu, ale to jeszcze się nie przyzwyczaiłem po tym, jak się zczaiłem, jaki głupi jestem. Dobra, nie, to nie ma sensu. Podcasting spada na mordę, a ja i tak będę nieprofesjonalny i będę miał to w dupie. I, i, i, i, i co? Eee... I, i tyle i nie, nie chcę mi się kawału, bo objechaliście mnie w ostatnim nagraniu, że kurde kawał już Strasburgera to powiem wam kawał hamski, bardzo i taki, że Rada Radiofonii i Telewizji od razu by mnie ocenzurowała a ja wam takiego wała możecie mnie wiadomo co eee, i wiecie E, nie poddam się cenzurze. Czy ją wprowadzili, czy nie, to jest nieistotne. Mnie to lotto. Tylko żeby mi, kurde, dali święty spokój. A nawet jak mi nie dadzą, to ja ich mam gdzieś. Ech, dobra, to kawał. Kawał na koniec. Patrzę, a wzdłuż ulicy biegnie murzyn w butach Nike i niesie wielki telewizor. Pomyślałem, wygląda jak mój. Po czym przypomniałem sobie, że mój nosi Adidasy. No, macie kurde kawał jak już Strasburgera i żeby to uczcić, dżingielek 33. No co kurwa, wojna już się skończyła. No właśnie. No. To to był 14 odcinek Podziemia. Pozdrawiam y, stronopisarza pisarza, Kamila. <coughs> Pozdrawiam swoje zdrowie. Może w końcu wrócisz, hamiety. Pozdrawiam Andruszkę która mi zdrowia życzyła, chwała ci i dzięki ci bardzo. No, no, wiesz, nie zawsze musi działać, żeby było miło, co nie? Bo to różnie bywa. Miło mi się zrobiło, w każdym razie, że tak o mnie dbają. E, zarówno Andruszka, jak i Pink Bad Girl. Przy czym Andruszka zdrowia życzę Pink Bad Girl wracaj do zdrowia, no. W ogóle ty, kurde jesteś, Pink Bad Girl, bo Andruszka to jeszcze... No powiedzmy znam. Weź się przedstaw albo coś, albo napisz do mnie maila mi. O <ścoughs> eee, i co? I o, jak macie czas, możecie sobie z Minecrafta oglądać odcinki. A w ostatnim tym filmie gameplayu dałem y, masę krytyczną I, i no masę krytyczną dwa odcinki bo... no sami wiedzieliście jaki był mój stan zdrowia no to trzymajcie się i i i i, i pozdrawiam was wszystkich cześć